Moi drodzy, powiem tak. Ja nie wiedziałem, że tak powiem, co, co dostaję, w co zostałem zaproszony przez księdza Szymona. Ksiądz Szymon mnie tutaj entuzjastycznie jakby wprowadził, obdarzył wielkim zaufaniem, że wiesz, tylko ty, no bo to i tak dalej, no więc jak najbardziej. Natomiast. No, jakby szybko doświadczyłem, że jakby no jest to też pewien trud jakby bycia towarzyszenia, wynikający przede wszystkim z tego, że ta materia małżeństwa i tego, co się z małżeństwem dzieje, kryzysu jest strasznie delikatna, że tu się splata bardzo wiele różnych okoliczności. I to mnie, powiem szczerze, przywoływało też do takiej wewnętrznej pokory. Może ja tego jakoś tak nie, nie pokazywałem tutaj, ale naprawdę było wiele takich momentów, gdzie ja jakby musiałem odłożyć na bok swoje jakieś tam przemyślenia, zasady, to, co mi się wydawało zasłuszne i poddać jakby pod ponowną refleksję to, co usłyszałem, czy tutaj w kręgu świadectw, czy w ramach indywidualnych, spotkań i to było dla mnie bardzo rozwojowe. Rozwojowe w tym sensie, że właściwie po raz pierwszy w życiu na taką skalę doświadczyłem czegoś takiego, że takiego łączenia dwóch jakby sprzeczności. Pewnej takiej stanowczości z taką delikatnością. Nie? Że żeby być jakby delikatnym, bo materia jest delikatna, ale też jakby stanowczo pokazać jakby pewne kierunki, pewne, pewne jakby no przesłanki, które no w mojej ocenie no, no musiały jakoś wybrzmieć, żeby to wszystko miało jakąś formę, jakiś kształt, żeby to szło w dobrym kierunku. I na pewno to jest coś wartościowego, co gdzieś tam ze sobą zabiorę i na pewno będę też rozwijał w życiu, bo to jest niezwykle cenna umiejętność, Wydawało mi się, że, że jakby przestrzeń spowiedzi świętej, konfesjonału jest taką przestrzenią, gdzie, gdzie, gdzie to się najbardziej jakby sprawdza i to jest jakby najbardziej oczekiwane. Natomiast jest inaczej. Po tym roku widzę, że jakby inna jest sytuacja jakby penitenta, a inna jest sytuacja jakby osoby będącej... Sycharze. I te, na tą inność składa się wiele czynników. No, choćby to, co dzisiaj tu było zaprezentowane, że ktoś już nawet nie pamięta, jak Agnieszka kiedy tutaj wstąpiła i są osoby dwie, które są po raz pierwszy. Prawda? I też ten etap kryzysu jest bardzo różny. Więc tak naprawdę my jesteśmy tutaj... Yy, yy, ten, ten przekrój ludzi tu jest... Yy, można powiedzieć, skrajnie różny, nie? że to nie jest jednorodna y, y, grupa i, i właściwie ona nigdy jednorodną nie będzie, bo zawsze na spotkaniach y, jest ktoś nowy, nie? Zawsze jest, a więc są ci, którzy są już jakby w tym boju, że tak powiem, tacy okrzepni i są ci, którzy są jeszcze tacy no, y, y, y, ukierunkowani i są ci, którzy już nie mają wiary i siły i są ci, którzy w ogóle jeszcze nie wiedzą, co się wydarzy, bo to wszystko jest takie świeże, że, że nie wiadomo co z tym będzie, ale i właśnie ta, ta sytuacja jakby powoduje, powodowała, że, że trzeba było łączyć w sobie te dwie umiejętności i to nie było dla mnie łatwe, bo ja mam taki, taki charakter bardziej powiedziałbym taki sposób pracy też bardziej dyrektywny, że jak już zdiagnozuję problem, no to zmierzam do jego rozwiązania. Natomiast to nie zawsze jest takie proste i właściwie w jakiejś tam mierze zawdzięczam to również Sycharowi, każdemu z Was, że to że czasami po prostu trzeba jakby pewne rzeczy przetrwać, trzeba je przeżyć, trzeba dopuścić je do głosu, że rozwiązanie problemu nie zawsze jest priorytetem, że to, że to być może jest dalsza perspektywa, że do tego trzeba w ogóle dojrzeć. Żeby, żeby się zmierzyć z, z problemem, żeby go jakoś tam rozwiązać, że, że to jest po prostu trudne i, i że taki człowiek jest. I myślę, że każdy człowiek w jakimś tam wymiarze tego doświadcza, nie tylko jakby ten, który ma problemy w zakresie relacji małżeńskiej, ale w ogóle jakiekolwiek problemy. Często się jakby chce, żeby to się szybko, szybko się z tym uporać, porozwiązywać, jakby idziemy dalej. A tutaj trzeba po prostu Czasu. No i to, to dla mnie było tutaj na pewno takie takie ważne. Tym bardziej, że jakby to nie była dla mnie, jakby nie traktowałem Was jako jakiejś grupy terapeutycznej, na którą ja oddziałuję i wtedy jakby zakładam, że tak, te, te, jestem świadomy tych procesów, tak, że trzeba poczekać, że ta zmiana jest, jakby domaga się czasu tylko raczej jakby wchodziłem w rolę, czy starałem się wchodzić w rolę takiego towarzyszącego I, i, i to było dla mnie cenne, bo co to mechanizmu, to ja je znam, jeżeli chodzi o jakiś indywidualny kontakt terapeutyczny czy grupowy, ale doświadczenie cenne właśnie, że jakby towarzyszące, że po prostu trzeba, trzeba no po prostu jakby przeczekać, pozytywnie rozumiejąc to słowo, nie? że to po prostu tak jest, że ktoś musi oprzeć, że, że w, w kimś się coś tam jeszcze dzieje. Więc jakby to, to co jest jakby dla mnie tutaj właśnie pozytywnego. I co jeszcze? Wiele razy się tak zdarzało i to się przyznaje tutaj bez bicia, że zanim przychodziłem, to mi się nie chciało. A jak już przyszedłem, to, to miałem taką wewnętrzną satysfakcję i się cieszyłem właśnie jakoś tak mnie to budowały te wasze świadectwa, chociaż one są trudne, no ale mnie jakby budowały w tym sensie, że, no, że ktoś jakby, że są jeszcze ludzie, którzy chcą walczyć pod Sztandarem Bożym o to, co jest ważne dla nich, co jest jakoś postrzegane jako święte i, i takim rzeczywiście jest. <śmiech> Także jakby budowałem się, się tym. Mm, I za to też dziękuję za te wasze świadectwa wiary. No i trzecia rzecz to jakby zobaczenie właśnie tej, te, te, tego skomplikowanego y, y, świata y, życia małżeńskiego. Bo tak właściwie do, do Sycharu ja się zajmowałem naukowo rodziną od właściwie od już studiów seminaryjnych i potem na doktoracie też skończyłem, bo badałem osoby małżonków starszych w okresie później dorosłości 60. 75, więc to mnie jakoś interesowało. No ale jak to jest podkreślane w literaturze, badamy tych, którzy są szczęśliwi, to znaczy tych, którzy się ostali. Nie, nie ma wiele badań, jeżeli chodzi o tych małżonków, którzy deklarują, że mają trudne małżeństwo. Prawda? No i w związku z tym zgłębiałem problem od takiej strony, powiedziałbym pozytywnej, takiej trochę może idealnej, no, i ten kontakt też jakby z większością jakby w kościele był taki, z, z małżeństwami czy z małżonkami, którzy jakoś są y, y, szczęśliwi, a przynajmniej nie ma jakiegoś wielkiego cierpienia y, y, w relacjach między nimi. Natomiast tutaj zobaczyłem drugą stronę, y, y, jakby równie ważną, i myślę, że y, konieczne, y, konieczne jest, aby jakby zagospodarować tę grupę, mówiąc brzydko w kościele. No małżonków, którzy zostali w jakiś sposób zranieni przez fakt odejścia, porzucenia drugiego współmałżonka, no a oni chcą pozostać wierni przysiędze małżeńskiej. I myślę, że tutaj ta opieka Kościoła jest ważna przede wszystkim dlatego, że, że jest dużo emocji w przypadku tego typu straty. To jest jedna z poważniejszych strat w życiu i jakby no potrzeba kogoś, kto nie tylko da wsparcie, bo to jakby daje grupa, ale myślę, że zadaniem kierownika duchowego jest to, żeby też jakby pokazywał pewne ramy tego przeżycia duchowego, żeby jakby nie pojechać po bandzie, czy jakoś nie... Nie, nie przeakcentować czy nie nadawać jakiego, jakiegoś znaczenia, które, które jest raczej jakąś jakby formą dawania sobie ulgi, na którą trzeba jakby człowiekowi pozwolić w pewnym momencie i wskazać drogę jakby duchowego wzrostu, która jest jakby być może trudniejsza, ale jest na pewno bardziej rozwojowa. Takie. To co jakby na tych rekolekcjach wybrzmiało, że do szczęśliwych osób wracają małżonkowie. Nie? To, to jest też coś, co ja próbowałem jakoś zostawić, prze, prze, prze, przeformułowując te, jakby, czy dając propozycję przeformuł, przeformułowania tej, tej rundki, prawda, żeby nie tylko tkwić jakby właśnie w, takim, w tym, co jest moim bólem i cierpieniem, bo to po prostu będzie, bo od tego też nie, nie uciekniemy. No to, to mówię, to jest jedna z poważniejszych strat, więc jeżeli ktoś myśli sobie, że uda mu się tak sobie z tą stratą poradzić, że ona nigdy już nie będzie go bolała, no to, to jest nieprawda, no bo to znaczyłoby, że, że ten człowiek był nieważny, a, a małżeństwo było przypadkowe, incydentalne. A jeżeli ono było ważne, no to, to zawsze tak jak blizna, prawda? która zostaje. My na nią patrzymy i sobie przypominamy wtedy ten, ten moment. Jesteśmy w stanie odświeżyć sobie emocje, uczucia do tego stopnia, że możemy je przeżywać dokładnie, czy niemal dokładnie tak samo jak, jak w dniu, kiedy to się wydarzyło. Więc blizna nam mówi o tym, że to, to było ważne. Także ta strata też jest ważna, ale żeby nie utkwić właśnie w tym, w tym martwym punkcie, tylko, że, żeby jakby patrząc w oczy Chrystusa iść do przodu i, i, i idąc z Nim, tak jak uczniowie szli do Emaus i, i jakby rozmawiać, dzielić się tym życiem i mówić o swoich problemach, trudnościach. No co, co to dalej zrobić, nie? Żeby, żeby być szczęśliwym. Takie spotkanie z Jezusem w drodze no, powoduje, że jeszcze tego samego dnia wraca się do, do Jerozolimy, czyli do tego miejsca wspomnienia, od którego uciekali oni tam wracają, ale są radości, mówią, że spotkali zmartwychwstałego pana. I myślę, że jakby tak na koniec takie, taka moja myśl, którą bym chciał zostawić, że to Sychar jest taką drogą, taką wspólnotą, która, w której się powinno to wydarzyć takie jakby moje emauz, że ja spotykam tutaj Jezusa, zresztą to tutaj padało wielokrotnie. Spotykam go, idę z nim, rozmawiam z nim. Yy, yy. Mówią o swoim życiu, o tym, co jest trudne, czego nie rozumiem, że, że to mnie jakoś rani i, i tak dalej. Yy, I w pewnym momencie Jezus mówi, no dobrze, to ja już idę, a my mówimy, nie, zostań z nami, bo, bo jakby jest nam z Tobą dobrze, już teraz inaczej widzimy. I On nagle znika, Jego jakby to doświadczenie gdzieś tam jest już wpisane w historię mojego życia, a ja wracam do Jerozolimy, czyli do miejsca, z którego uciekałem. Jestem w stanie wrócić do mojego małżeństwa, opowiadać tę historię, dzielić się nią i mieć takie poczucie, że, że idę do przodu, że, że jakby Pan Bóg nowe perspektywy przede mną otwiera no i życzę każdemu, żeby, żeby tak było, żeby to cierpienie, myślę, no, na pewno ważne i na pewno bardzo dojmujące bo tak jak mówię, jest to jedna z najpoważniejszych strat, którą w życiu można doświadczyć człowiek, który wszedł w związek małżeński, żeby to cierpienie było takim cierpieniem, które jednak otworzy, nie za sklepi, ale otworzy, da nadzieję, a wspólnota podpowie, no jak dalej żyć, to co też było mówione, że wielkim wsparciem jest wspólnota w tych chwilach trudnych, ale też, żeby pokazać się perspektywy, co ja dalej mogę robić ze swoim życiem. Nie? i Jeżeli ja odnajdę to szczęście, prawda, które niekoniecznie musi się objawiać właśnie w jakimś takim entuzjazmie na lewo i prawo, bo to jakby nie o to idzie, ale to, to takie wewnętrzne pogodzenie się z tym, co się w moim życiu wydarzyło i z ciągłą otwartością na to, co Pan Bóg jeszcze w tym życiu może zrobić. Jeżeli mam ten jakby pokój w sobie, no to, no to jest ważne i to jakby rozwija, i to, idzie, to jakby pcha mnie do przodu. Powoduje, że ja już nie muszę się głowić, co ja z tym życiem muszę zrobić, tylko to moje życie jest zamknięte w dłoniach Pana Boga, jest bezpieczne. A ja mam być czujny na to, co On mi przygotowuje na każdy dzień, który jest no jakąś nową kartą, jaką Pan Bóg mi daje. Amen. Dziękuję bardzo wszystkim za świadectwa tym, którzy są pierwszy raz. Życzę dużo wewnętrznej siły, pokoju. Życzę tego, żebyście tutaj znaleźli odpowiedzi. To nie wiem, czy się uda, chociaż życzę. Tu jest wiele dobrych, mądrych ludzi. Ale życzę, żebyście tutaj pokój też odnaleźli taki, że... że no właśnie macie wsparcie, czyli nie jesteście pierwszymi na świecie, na ziemi, którzy to przeżywają tylko jest wiele ludzi, którzy już to przeszło i, yy, i się tym dzielą tutaj więc jakby i wam się uda dobrze yy, przejść tym, którzy z, yy, są starymi wygami, w cudzysłowie <śmiech> życzę, żeby jeżeli wspólnota jest dla nich siłą jakimś wsparciem i czują to że to, to jest coś ważnego w ich życiu żeby trwali i jakby wnosili dzielili się tym dobrem Trudnym kawałkiem swojego życia, z, z innymi ku zbudowaniu, jak to mówi święty Paweł. No i życzę Wam, żeby Pan Bóg dał dobrego pasterza. To wcale okazuje się nie jest taka prosta sprawa, bo już jakby kilka interwencji było w tym sensie, że różnych osób, księży, którzy mogliby jakby zająć się wspólnotą, no ale z różnych racji to się nie udaje. Więc też kładę Wam na serce, w, tym, w tych najbliższych dniach jest miesiąc różańcowy, jak uczestniczycie w nabożeństwach różańcowych, żebyście też jakby wyprosili sobie tutaj dobrego, dobrego następcę, kogoś kto po prostu zechce podjąć się takiego trudu towarzyszenia Wam w Waszej drodze życia. No i jeszcze raz dziękuję bardzo. Czy ktoś chce do księdza coś powiedzieć? To tego. Jeśli nie, słuchajcie, to... Czy ksiądz zakłada on mm -hmm. wizyty tuż pasterskie takie yy, yy, Naloty. okresowe. Naloty, loty. A... Zaproszenie, o no, no, gorsze. Jak najbardziej. Nie, jakoś nie jestem zamknięty, jak najbardziej. Jak możliwości pozwolą, to jak najbardziej. Nie będzie się chciało, ale potem ksiądz będzie czuł satysfakcję. No, właśnie. Poprosimy księdza o modlitwę.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 Maryjo Matko Pięknej Miłości, módl się, módl się za nami. Święta Rito, módl się, módl się za nami. Święta Barbaro, módl się, módl się za nami. Święty Ekspedycie, módl, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.